To no, chyba, że tak, Dobre, to już nie będę ci tam odpowiadać co ja. Dobra, czyli powiedz kiedy ten, to, to, to, to Nie ma. uczymy, Będzie was poślepnia. Co ci rzeki jeszcze do tego, bo tu są No i co, daję wam po czy to? ale ja nie będę patrzeć przeszkadza. Także to nie ma, ma, ma, ma. znaczenia. No w ogóle ta nie daje. Daje, trochę pomaga tutaj wydaje mi się. Ale, ale, po, ale ja nie widzę, po oczach może, ale więc hmm. ja nie widzę żadnego... No to, nie, to już jak uważasz, potem, potem będzie nasz filmowiec mówił, że, że zrobiłeś za, aś, za zdjęcia zbyt, zbyt ciemne. Nie, kolorować kadry. Nie jest bardzo dobrze. Dobra, to ja już włączam w takim razie tu u siebie i potem to zsynchronizujemy. Czy ja nie jestem gdzieś brudny albo coś. Nie, nie, no, to nie to to to dobrze, w razie czego to pójdzie na no dobrze, już, Tak ma być. Widzę tak. no. Dobrze. Tak, już możemy? Dobra. Jest, przede wszystkim chciałam zapytać, co się za chwilę tutaj będzie działo. Przyjdą moi znajomi, z którymi idziemy w Pośmierguście razem no i będą się tutaj przebierać i przygotowywać. A co to znaczy Pośmierguście? Pośmierguście znaczy to, że przebieramy się w takie stroje kolorowe, w jakimi między innymi ja teraz jestem. No i chodzi się po domach znajomych dziewczyn, dziewczyn, które się lubi, czy które się podobają, czy, że tak powiem, dziewczyn jako partnerek i, i tak dalej. No i chodzi się do nich, polewa się je wodą, później się tam u nich siada, no i się coś tam zje, pije, i idzie się dalej. No i to jest, ma to takie różne, że tak powiem, wątki dlatego, że jedni oczywiście dlatego, żeby propagować tradycje i tak dalej, też tam mają takie podejście, Niektórzy niektórzy po prostu dla to jest taki test, że na przykład idą do tego domu, patrzą jak są przyjęci przez tą dziewczynę, przez tych rodziców, no i jest to też jakiś taki sygnał na to, jak ta ich, że tak powiem, znajomość będzie się w przyszłości budować. Często też taki matrymonialny jakby wątek też tam się pojawia. Czyli w, w domu gdzie nie ma dziewczyn, właściwie omijaj się je nie, zupełnie. Nie, nie. Nie. Nie w ogóle się tam nie chodzi. No i właściwie to też nie jest tak, bo na przykład, jak się chodzi po kolendzie, to się chodzi od domu do domu, czy tam po tych znajomych, a tutaj właściwie no to chodzi się tylko do tych, do których, których się jakoś tam specjalnie lubi, czy tak dalej. Ten, ten śmiergus, mimo że on trwa nawet dłużej niż kolenda, tak bo po kolendzie, jak chodzimy, to chodzimy gdzieś od godziny 4 do 9 wieczorem. A tutaj się chodzi, załóżmy, od 9 wieczorem do 6 rano czasami, ale odwiedza się mniej domów, dlatego że to ważniejsze jest to, żeby tam siąść, żeby właśnie coś zjeść, wypić z tymi ludźmi, porozmawiać, potańczyć i w ogóle jakąś tą atmosferę domu wejść, niż to, żeby jak największą ilość domów odwiedzić. Ale w każdym domu jest podobny scenariusz, czy zależy to od, od relacji właśnie między tą dziewczyną a tym jednym ze śmierguśników? Śmierguśników. Przepraszam, <laughs> ja próbuję się tego nauczyć, ale ciągle mi nie wychodzi. Wilamowica w ogóle jest problem, bo jest tak, wilamowianie, nie wilamowiczanie, tak. wilamowski język i tak dalej. Wilamowianka to wilamowianka, tak? Weźmy sobie właśnie tak, ci śmierguśnicy, których tak niż, mało kto umie odmieniać. No i oprócz tego jeszcze są na przykład nazwiska, mamy na przykład Schneider, jest nazwisko. Kogo nie ma? Schneidera. Jak ktoś powie Schneidera, się zastanawiają, kto to jest, tak? a Schneidera to już, wiadomo, pamiętam, że w ogóle się tu nazwisk prawie, że nie używa, tylko przydomki. Tak? No, w każdym razie yy, jakie było pytanie? Pytałam mu o to, czy za każdym razem jest tak samo w każdym domu? Czy jest jakiś taki scenariusz pokamowy, czy właśnie tak, Czy, czy coś znaczy, jednak się zmienia? Przeważnie jest tak, że się dzwoni do tego domu. No i tak, jeżeli ktoś o, otwiera Yy, inaczej, analizujemy zawsze od strony, jeżeli coś nie idzie w zgodnie z pamięta. Jeżeli ktoś nie otwiera, to się próbuje tam dostać na siłę, a jeżeli. Bo czasem tak ludzie robią, że specjalnie patrzą czy ciargów, się tam dostaną, czy się nie dostaną. No jak, yy, ale jak widać, że po prostu to jest na zasadzie, że nie chcemy was czyli na przykład cały dom pogaszony, a widać, że w jednym miejscu telewizor idzie, no to się to odbiera, że, że jest tam nie i najczęściej się nie przychodzi. Jeżeli ta dziewczyna się z tego nie wytłumaczy na przykład, to się nie przychodzi już tam za rok. Często tak jest, że jeżeli dziewczyna ma chłopaka, na przykład nie zbija mówię tylko gdzieś tam skądś i, to, i na przykład jemu się to nie podoba, no to wtedy ona nie wpuszcza. Czy mieszkańcy wiedzą o której godzinie przyjdą Śmierguśnicy? Są przygotowani na to, znają plan? Czy znaczy, śmiergłośnicy najczęściej przychodzą między 11 a 4 nad ranem, gdzieś. Najczęściej. Ale myślę, że nikt nie zna dnia ani godziny. Bo no. moi siostry kiedyś byli, no, jakoś tak rano, już całkiem, o 6 rano chyba. Także też się tak zdarza. No i jak wychodzimy o 9, to czasem też. Z tym, że my na przykład. To jakoś, to znaczy my raczej nie ukrywamy się z tym, tak Czasami, jak dziewczyna się pyta, o której mniej więcej przyjdziecie, bo chce tam coś przygotować, no to my na tam gdzieś koło pierwszej, tak? Czy nawet dzwonią, załóżmy się pytają, czy już przyjdziemy, jak za późno nie przechodzimy i tak dalej. Ale często jest tak, zwłaszcza kiedyś to się nie informowało. Wiedziały jeszcze, że najprawdopodobniej do nich przyjdzie, tak? żeby nikt nie przyszedł, to jest już taka trochę kiepska, A tak jak przychodziły grupę, też, że jak tak trzy grupy śmiarguśników przyszły do jednej dziewczyny, to znaczyło, że ona tak, że zlubiana, jest, że, że, jest że się podoba i tak dalej. A właśnie zaciekawiło mi z kolei rola, rola dziewczyn, która gdzieś, tak jak czytałam wcześniej, przed wojną jeszcze, była trochę bardziej aktywna, to znaczy one chodziły też ze śmiarguśnikami. Mm -hmm. Tak, znaczy one może nie polewały specjalnie wodą, bo w ogóle tego lania wodą kiedyś aż tak dużego nie było. Y y bo teraz tak, jak myśmy może do tamtego jeszcze jak mogę, bo jak, to jest tak, jeżeli nas ktoś puści, to wtedy dziewczyny najczęściej wychodzą na zewnątrz, że są przez rodziców wyrzucane, dlatego że jeżeli nie zostaną wyrzucone, to zostanie zalany dom, więc lepiej jak się poleje na zewnątrz i polewa się na zewnątrz i to ranie no, tak, żeby je zlać, ale nie jakieś takie bardzo myślę, agresywne. Takie ranie wiadrem, na przykład, żeby komuś wiadra głowę na, wiadro na głowę wylać, aby nie wiem, do wanny rzuci, to się dzieje później na rynku. Ale tak to raczej nie. No i po prostu te dziewczyny wchodzą, no i później się załóżmy przebierają, tu się siada, dostaje się jedzenie, picie, przechodzi tam gospodarz, ktoś tam gra, czy puszcza się muzykę i się tańczy, z tą y, matką, y, z tą gospodynią domową. Najczęściej ją się też polewa tak troszeczkę, nie tak jak tam te dziewczyny, że całkiem, tylko troszeczkę. No i to też wszystko zależy od tego, kto akurat, co komu akurat przyjdzie do głowy, zwłaszcza, że y, to się dzieje już w późnych godzinach, alkohol też tam występuje, więc trudno powiedzieć, że wszystko zachodzi tak samo, tak? No i potem się wychodzi i najczęściej się tam w tym domu te butelki z wodą napełnia. Yy, najba najbardziej yy, popularne są butelki po płynie Ludwik, jeżeli mogę taką reklamę zrobić. <laughs> <laughs> bo, to, bo to jest... No bo one mają taki, że tak, tak powiem, tak, dzyndzelek, nie wiem jak to się nazywa. My się lepiej po prostu. <laughs> no i się właśnie wtedy yy, polewa wodą. A kiedyś jakie były to sprzęty? Kiedyś wiatra głównie. Ale, ale to też nie było tak... Yy, nie było takie gładania dużego. To... Yy, to raczej, jeśli chodzi o takie lanie się wodą bardzo duże, to było y, sąsiedzi się dali, tak? Ale to już nie jako śmiergusznicę, tylko po prostu. Czy na przykład polewano też się mówiło, że to jest śmiergus, to było w ogóle w innym terminie, polewało się wodą służące, bo w przez to, że nie byli tacy bogaci, to było bardzo dużo służących. Na przykład y, tam u tej mojej babci też były, mimo że niby bli z nie takiej bogatej rodziny, niby zbiedniejsze, mi dwie służące. Więc y, jak taka służąca szła y, z krowami pierwszy raz, y, jak się mówi, widzę zjeść temu ojstryn, to się za Wilamowsku, no to się ją polewało wtedy tak całkiem wodą. To są pięć, sześć razy ona wychodziła i się polewała. Ale tutaj raczej nie, raczej nie. No i dzisiaj tymi butelkami z Ludwika, tak kiedyś, no to, tam ktoś mówił, że perfumami, ale perfumów przed wojną nie było, więc to jest raczej takie wojnie. A co do dziewczyn, no to one chodziły po prostu, najczęściej było tak, że oni tam polewali trochę wodą, przychodzili i siedli, i potem jak szli do następnej, no to oni tą dziewczynę brali i żona szła z nimi. Tylko to się nie odbywało w nocy. kiedy Śmiargus zaczynał się gdzieś Hmm, zaczynał się gdzieś koło godziny czwartej, piątej nad ranem. I y, szło się tam, załóżmy, do pierwszej dziewczyny, brało się ją ze sobą, doszło się do następnej i tak dalej. No właśnie takie, o, chyba o 11 była msza, no i, więc to chodziło o to, żeby potem te dziewczyny zdążyły na tą szep, i musiały się jeszcze przebrać i tak dalej. Więc one mm, też brały w tym udział, z tym, że nie w tych samych. Natomiast kiedyś y, przebierały się też, bo to polegało na tym, że mężczyźni się przebierali za kobiety, kobiety za mężczyzn, y, no i po prostu też się polewały wodą. A teraz jak się przebieracie? Czy też jest tak, że, że są jakieś role, właśnie jakiejś odwrotności, że właśnie, nie wiem, właśnie jest jakaś rola kobieca bardziej, czy też w ogóle w tej chwili jest to jakoś tak zunifikowane, Znaczy tak, e, jeśli chodzi o śmiergłośników, to dziewczyny nie chodzą dzisiaj po śmiergłoście w ogóle. To już zaginęło całkiem. E, jedynie co, to one się czasem umawiają, że na przykład e, dwie czy trzy dziewczyny spotykają się u jednej w domu. Jeżeli tam im, jakieś, są spokrewnione, czy jakoś takie koleżeństwo jakieś, czy z klasy, czy coś takiego, one się spotykają u jednej w domu, no i to jedynie, może to jest jakiś relikt tego, że jedna do drugiej kiedyś szła, bo dzisiaj ona po prostu idzie na początku i tam czekają na zdanie. Tak? Także to najczęściej w ten sposób się odbywa. Ale jeśli chodzi o rolę, no to kiedyś był na przykład komendant. I ten komendant rządził tymi śmiergłośnikami na rynku, czy oni w ogóle szli jak wojsko, raz, raz, raz i tak dalej. Więc był ten komendant, jaki Pan Biesik zresztą był też ten komendant, mój sąsiad. I to kiedyś, kiedyś to po prostu było normalne, że wszyscy go słuchali. Dzisiaj tego komendanta nie ma, zresztą że myślę, że nawet jakby on się pojawił, to nikt go nie słuchał. No tak zmieniło się to po prostu. Później była baba. I baba się pojawia, to jest jedna z licznych postaci, która się pojawia, bo po prostu chłop, chłop przebrany za babę, tak? natomiast ona no, kiedyś była dużo częściej, dzisiaj to rzadko. Ja raz byłam jako baba, a teraz w naszej grupie też pójdzie jeden. To ona jest ubrana po prostu najczęściej w strój po prostu, kobiece strój wilamowski. Później był, oczywiście najwięcej to było takich śmierguśników, jak ja tutaj jestem ubrany, czy jeszcze oczywiście maska i kapelusz, ale tak, no to było jeszcze, chyba cyganka była, później był na przykład, nazywali to wypchanie, po prostu miał taki kombinezon wypchany słomą, którego się tam biło i tak dalej. Był lekarz. Były takie e, ciekawe, no właśnie, bo to, śmierguśnicy na rynku to e, kiedyś, to, oni nie pojawiali się tam w, tylko po to, żeby zdać te wszystkie dziewczyny wodą, tylko oni robili takie różne żarty. Tak? Na przykład szedł lekarz e, z Wilamowic taki, który tutaj był chyba przez 40 lat lekarzem, no i e, szedł, on był taki dość spokojny, taki wyważony, bo ja jeszcze to też pamiętam. No i jeden śmierguśnik przebrany za lekarza podchodzi i mówi tak, panie doktorze, ile pan bierze za wizytę? Mówi, bodajże 30 zł, bo no nie wiem ile to tam, bo to było w latach 70 chyba. 30 zł. No, yy, ale ja tu zaraz pana zbadam. No i bada, zbadał tego lekarza. Znaczy się ten lekarz zkościła w garniturze, a ten śmierdłużnik za lekarza, tak? Bada tego lekarza. No i mówi, jest pan zdrowy, tam że się 30 zł. No i ten lekarz mu zapłacił. Mnie. Więc yy, takich różnych rzeczy dużo się działo. Znaczy, to okres PR-u, to na przykład jakiś, jeden pan, yy, zresztą yy, jak rozmawiam właśnie z tymi osobami, to mi to, to opowiadałem, jeden pan na przykład chodził po balkonach tam gdzieś i policja, znaczy milicja wtedy go gdzieś tam goniła, żeby szedł stamtąd. Dużo rzeczy się albo na przykład był jeden taki bardzo wysoki pan, jeden bardzo niski. No i ten bardzo wysoki pan się przebrał za kobietę, a ten bardzo niski, znaczy ja mówię pan, bo ja pamiętam, jak mi już po 60, ale to wtedy byli chłopcy, tak? Drugi taki bardzo niski miał drabinkę, no i, on, i był za mężczyzną, no i on tą drabinkę stawiał, i się wspinał po tej drabince i całował tą kobietę niby w policzach. Tak Takie różne, oni tam śpiewali już i tak dalej. Dzisiaj to niestety tak trochę się to zmieniło. To znaczy nie ma takiej, znaczy nie wiem z czego to wynika, ale po prostu są ci ciśmieluźnicy na rynku, ale nie, ma, nie mają takiej, jak to powiedzieć, no takiej weny, żeby coś zrobić, jakichś pomysłów takich fajnych. Oczywiście są, bo, bo zwłaszcza te pojazdy teraz są ich bardzo ciekawe. Bo kiedyś oni po prostu autobus przyjeżdżał, wchodzili na autobus, jeździli na tym autobusie, naokoło rynku. jak Byli kierowcy tacy jeszcze, że tak powiem, to były latach gdzieś te 60, 70. A teraz oni robią takie różne, na przykład rower trójkołowy ze złomu, jakieś takie sprzęty i na tym jeżdżą, więc też jest to bardzo ciekawe. Ale to już raczej jest na zasadzie, że coś zobaczymy, że ktoś tam tym przejechał, niż, że tam jakiś scenariusz. tam. Istnieje. Pytanie, czy śmiergłośnicy posiadali jakieś im rekwizyty? Rekwizyty, znaczy rekwizyt na pewno to była baba z koszem, bo właśnie wśród tych postaci jeszcze była baba taka czy baba z koszem. Po prostu ta baba to jest taka kukła, która, no a w tym koszu jest niby śmiergłośnik, ma też ubraną spódnicę, więc co wygląda, przynajmniej powinno wyglądać tak, że ona jakby niesie tego śmiergłośnika w tym koszu. No i często się tak robi, że, że się na przykład y, te twarz tej kobiety, która, że tak, powiem, no, z nią wiadomo, że ona jest postacią komiczną, to się ją przerabia na, na przykład na, na twarz jakiejś kobiety, której się nie dumpi. <grym, grym>, tak <grym>, to jest to, jest tak jest. Ja nie będę zracał. W każdym razie zastąpić na w tylko zmieniajcie. to po Tu po sobie zoptaszami Trochę, jest po prostu temat bardzo obszerny, ja się trochę za bardzo rozgaduję, może na wątki poboczne, więc proszę mnie na, na, nastawiać na tym, na którym powinienem. No mnie tutaj nie ma. Możemy? Poczekaj jeszcze, dana sekundę, bo tu wiesz co się dzieje? się. Jak w takim razie, bo mówiliśmy tutaj o rolach i o różnych strojach, jak wygląda taki klasyczny strój śmierguśnika? śmierguśnika. Tak, klasyczny strój śmierguśnika, biorąc od głowy, to jest tak kapelusz śmierguśnicki. To jest kapelusz na, albo na jakimś stelażu, ale najczęściej na jakimś kapeluszu takim zwykłym, filcowym, czy jakimś tam starym, kupionym, najczęściej dzisiaj w Cicholandzie. Na tym jest taka konstrukcja z drutów i do tego są przyczepione kwiaty z bibuły i taki długi ogon. I kapelusz niestety dzisiaj wymiera, to znaczy wymiera z kilku powodów. I, i, jeden powód to jest po prostu lenistwo i brak chęci po prostu jakiegoś ubierania się zgodnie z tym, co było kiedyś. Ubiera się tam wydać, na tam głowę jakieś chustki albo czapki, albo w ogóle nic. To jest jeden powód. Drugi powód to jest fakt, że są te zespoły regionalne. Oczywiście zespoły regionalne robią bardzo dobrą rzecz, bo, bo dzięki temu w ogóle ten strój dzisiaj wiadomo jak wygląda, bo tam na tych Śmiergustach na rynku trudno taki zobaczyć niestety dzisiaj a też się to zmienia chyba dzięki naszej grupie nadzieję. ale <śm> <śm> <śm> <śm> Po prostu, bo, jeżeli ktoś zrobi taki kapelusz, to jest dużo pracy, a często ludzie sobie tak myślą, aha, to będę miał w zespole, dlatego nie chcę zniszczyć, to po Śmierguście pójdę w Bleczem, tak, w chustę na przykład. Więc to też jest ten drugi... Ja się tak spotkałem często, że mówię, kolec, masz kapelu Śmierguśnicki, czemu w tym nie idziesz? No bo um, potem nie, kto mi to, to, to naprawi, no i coś takiego. No Ale kiedyś przecież y, o było dużo trudniej niż dzisiaj, a jakoś ktoś naprawiał i ktoś robił, więc nie wiem, ja tam takich problemów nie mam. Chociaż mi kapelusz nie jest jakiś specjalnie piękny, no ale jest. I to jest ten kapelusz. Później jest maska, która maski, kiedyś, to jest maska robiona z masy papierowej, która dzisiaj istnieje, tylko że nawet są tacy śmiergóźnicy, którzy ją w ogóle nie zakładają, tylko je tutaj mają na głowie. Ale kiedyś to w ogóle nie wolno było tej maski ściągać. O to chodziło, żeby dziewczyna nie poznała, kto to jest. Tak? To ten chłopak miał widzieć, jak ona reaguje na różne rzeczy, jak ona go poznała, no to, no to było może coś fajnego, ale on tej maski nie ściągał, tak? Nawet czy tam coś jedli pili, to przez te maski. Dzisiaj to jest nie do pomyślenia. Ja ta maskę akurat staram się długo trzymać, ale, ale też nie robię tak, żeby w ogóle jej nie ściągać. No. Natomiast co do to tu jest bluza taka która no jest to jakaś najczęściej jakaś piżama, do której są przypinane różne tam jakieś łaty, frędze. Tylko, że, że tak powiem, ja, tak jak mówię, ten mój strój nie jest specjalnie za szczęśliwy i są tacy, które dużo ładniejsze. Ja też idę z tą babą, więc jakby ten mój strój, nie jest taki ważny dlatego, że po prostu na coś tak nie patrzę. Jest te ładniejsze, które miałem. Pożyczyłem akurat z tym znajomym, którzy idą po prostu jako śmiergłyśnicy. I tak samo spodnie są szyte. Z tym, że te starsze stroje mają dużo elementów stroju wilamowskich, tych oryginalnych kobiecych. Z jednej strony bo po prostu jak te stroje się niszczyły, te kobiece, to i już przed wojną to używano po prostu do szycia tego, takich skrawek materiału został, czy coś takiego. Natomiast z drugiej strony po wojnie było to zabronione, chodzenie w strojach wilamowskich. A Śmiergus jako tako zabroniony nie był, więc yy, jeżeli była jakaś tam babka, która i tak nie mogła chodzić w tych strojach, to często, czy ona jak umarła, to tego już nikt nie szanował, tylko po prostu się robiło z tego to stroje śmiegoniska, czy nawet w dzisiejszych czasach jeszcze się spotyka. A teraz kto takie stroje robi? Czy ktoś robi, czy samodzielnie je sobie tworzycie, czy. Nie, znaczy inaczej, tam coś doszyć, no może ktoś sobie coś doszywa, ale są takie osoby, które najczęściej to jakieś babcie, matki i tak dalej, bo to nie jest jakaś wielka sztuka uszyć, dlatego najczęściej się kupuje jakąś piżamę i na to się naszywa. Więc to już, natomiast są ludzie, się to szymy od podstaw, no to są najczęściej ci krawcy, którzy też szyją stroje wina A jest gdzieś taki strój, który się zachował, no, czy był najstarszy strój śmiejosnika, czy gdzieś jest w ogóle taki jakiś relikt, tak, który można... Znaczy ja mam spodnie śmierguśnickie z początku XX wieku. Tu jest maska, to ta maska myślę, że jest z lat 60. gdzieś, 70. -tych. Więc jakby pojawiają się takie mhm, elementy. Znaczy, powiem szczerze, tak. że powiem szczerze, że jeśli chodzi o muzea, to nikt... Teraz w Muzeum Śląskim są chyba stroje śmierguśnickie jakieś, jeden bodajże. Ale to też jest, zostało to kupione jak niedawno stosunkowo. Tak nigdy muzea się tym nie interesowały. Jakoś też ludzie widząc, że te muzea się tym nie interesują, tylko tamtym streami, też tego tak nie Przecież Jak się zniszczyło, to wyrzucili. Ja tam gdzieś mi się udało, takie te spodnie już bardzo biednie wyglądające uratować. No ale są jako ekspert, że się w tym nie chodzi. No, w tej masce jeszcze nie wiem, czy dzisiaj w niej pójdzie, czy nie, ale, ale w masce jeszcze czasem się zdarza. Eksponat właściwie powinna funkcjonować. O, Dobrze, powiem, ja to jeszcze jedno, czy dwa pytania zadam na koniec Dobrze. i już zaraz tak zrobimy. Dobrze. Chcę jeszcze spytać. Jedną rzecz, czy to jest tradycja przekazywania... Dobra, to są to... To ja bym jeszcze zapytała... Myślałem, że może jest też jakaś osoba, która to wtedy Tak, co ten sąsiad, który tworzy postać komendanta, tak? może też po prostu zachęcił. Mm -hmm, mm. też jest... jeszcze zadamy parę pytań i już. Ile jeszcze długo tu nie podchodzi? No nie, no jeszcze ile, 10 minut, no to nie tak, będziemy się jakoś tam, takie podstawowe jeszcze pytania. Dobrze, tak. I tam, tak, łączę i już. Ty chciałeś zadać, tak? Tak, tak. chciałem zapytać, e, tutaj wspominałeś o tym, że Twój sąsiad tworzy postać komendanta, a chciałem się spytać, czy ta tradycja y, y, y, osób, które y, tworzą grupę śmigusników jest przekazywana z pokolenia na pokolenie? Czy też może jest też jakaś osoba, która w cudzysłowie werbuje do, do takiej grupy? E... Ja powiem tak, nie znam takiej grupy, która by od dzisiaj istniała, załóżmy tak, że cały czas była przekazywana, tak, przekazywało się noszenie obrazów, tak, że był obraz kupiony przez rodzinę Fox, drugi kupiony przez rodzinę Biba, trzeci załóżmy przez rodzinę Schneider, a czwarty przez rodzinę Bittner na przykład. No i tam było tak, że to się przekazywało, tak, czy jak jedna siostra wychodziła za mąż, to następna niosła, bo to był nasz obraz i nasz był najdroższy i tam kupiony w Wiedniu i tak dalej, więc to tam było trzymane. Tutaj też tak może trochę było raczej, dlaczego to było tak rodzinnie trzymane. Jeżeli ktoś miał starszego brata, to wtedy tam szedł, dlatego że wolno było śmigłowniku chodzić od 18 roku życia po zapłaceniu frycowego w karczmie i tak dalej, jeżeli ktoś miał tam starszego brata, który go tam wziął, to nikt tego, to jest brat, to go tam nikt nie wyrzucił. Ta, Takiej osoby nie mogę pić alkoholu poniżej 18 roku życia, to wszyscy, że tak powiem, moi rozmówcy to potwierdzają, więc nie wiem na ile to, czy to jest miarodajne, czy nie. Myślę, że jednak tak, dlatego, że no, patrzyłem na to faktycznie tak wszyscy mówili że taką osobę, która była jakby nieletnia, po prostu nie wolno jej było pić alkoholu, ale ona szła z tymi Więc wtedy oni tam już się przyczajali szli do tej grupy. Natomiast dzisiaj to jakiejś tam większej roli nie gra. Często jest tak, że dwóch braci jest w różnych grupach, bo jeden idzie ze swoim rocznikiem, drugi ze swoim. Ale zawsze jest jakaś, najczęściej jest jakaś osoba werbująca, na przykład akordeonista, tak ja jestem, to, to często czytam jeszcze jest jeden kolega, no to tych akordonistów często się tak werbuje, nie z rocznika, czy oni są niezwiązani. Bo to potrzebny jest akordonista i się tam gdzieś próbuje werbować. Ale tak najczęściej to są koledzy z klasy, czy z jakiegoś tam, nie wiem, yy, czy w ogóle ze szkoły, czy jacyś tam sąsiedzi, to raczej tak się formuje. A co sprawiło, że ty zostałeś w niej gruśnikiem? No ja jestem widomowiony, no i chodzę po śmiechu, To jest <śmiech> takie naturalne <śmiech> dla mnie. Ale po, po co się to robi właściwie? Dlaczego to robisz? To, że lubię to robić to przede wszystkim. No i też jest to jakieś, no jest to też pokazanie tego, że jestem Wilawianem, tak? Jest to ta to tożsamość Wilanowska. Bo jeżeli chodzi o inne grupy z innych wsi, ten zwyczaj tam jest jakoś tak. Oni, całkowicie. Jedynie w Brzeszczach on istnieje, ale to jest naprawdę też. Ja nie wiem, czy oni w ogóle w nocy chodzą, czy oni, też, czy oni tylko nie są na, przed tym kościołem. Najczęściej tylko w poniedziałki z tego co tylko no. no. przed kościołem. Ale występujesz trochę w podwójnej roli, bo jednocześnie jesteś tym, który działa w takiej grupie, ale i tym, który patrzy na to trochę z boku, jednocześnie, jako właśnie taki badacz. I... Znaczy tak, trochę jak obserwacja, czy uczestnictwo obserwujące, to uczestniczące, to chyba bardziej uczestnictwo niż obserwacja, bo w tym biorę udział. No W tym roku tak się stało akurat, że jestem, no jakby w, też ja werbuję tych, tych śmiergłośników tak, do tej naszej grupy, bo ją dopiero co stworzyliśmy. Bo są akurat głównie znajomi zespołu, zespołu Wilamowice. No i tak po prostu się złożyło, że ja tam też działam, więc tutaj to robię. Natomiast akurat przez te ostatnie 3 lata, to po prostu byłem, nie, ja nie werbowałem na przykład, tylko byłem po prostu jakąś tam kolejną osobą w tej, w tej grupie, więc łatwiej było mi tak, jak to powiedzieć, raczej starałem się właśnie tak uczestniczyć jako tak dla siebie też, ale przy okazji jakoś tak, znaczy ja badam Wilamowi od różnych stron i Wilamowian szczególnie, więc jakby tak to już tak to rozboczenie zawodowe, że się to wszystko tak obserwuje i patrzę. Ale potem opisujesz to, co widziałeś co tak. i. I te, to dzisiejsze chodzenie po Śmierguście też gdzieś opiszesz sobie? Czy dla siebie no myślę, że się... tak, myślę, że tak. Może za 50 lat ktoś to znajdzie i uzna za wartościowe. Ale. ale jednocześnie starasz się dokumentować na podstawie. Czy taka grupa w ogóle czasami dokumentuje to, co robi na zasadzie na przykład robienia sobie zdjęć w trakcie? Znaczy, na przykład ja robiłem zdjęcia, ale to taka komiczna sytuacja. Ten aparat z tymi zdjęciami zostawił jednej koleżanki, bo on się rozładował po prostu. To był taki aparat, że tak powiem gotów to nazwijmy. No i on, dlatego, że takie aparaty brałem, bo wiedziałem, że grozi pola wodą. No i później ten aparat, to nawet gdzieś tam jakiś rok przeleżał, później znowu były nim robione zdjęcia, więc ale to raczej tak, że te dziewczyny robią zdjęcia, jak się u nich jest. To jedno, a drugie jeśli chodzi o dokumentację, to jest taka tradycja dość nowa chyba, bo nie spotkałem się z tym wcześniej, z, że robi się takie jakby flagi z napisem Śmiergu z 2015 w tym roku. No i tam są pod, albo podpisy tamtych śmierguśników, no bo tam nie ma tych podpisów, jest ta flaga gdzieś tam na rynku jest. Czasem, czasem widziałem takie zdjęcia pod tą flagą, ale to raczej są zdjęcia y, z, y, jakichś fotoreporterów, czy jakichś tam dziennikarzy. Znaczy, oni robią takie zdjęcia, bo śmiergłośnicy się takie takim nie zajmują. Tymczasem często z policją się robi te zdjęcia, bo to, ta policja ma różną rolę, bo najczęściej... Ta policja na rynku y, raczej jest za. Od paru lat tak, tym bardziej jest za tymi śmiergłośnikami, nie przeszkadza i tak dalej. Zawsze ta policja stoi, no, bo wiedzą, że ten śmiergłośnik się odbywa. Natomiast jeśli chodzi o policję, która się spotyka w nocy, to różnie to tam bywa. Ale, co jeszcze zwracając do tych zdjęć i tak co do tych flag, to te flagi się, się pojawiają od jakichś 15 lat. Przynajmniej ja to widziałem na zdjęciach od jakichś 15 lat. Jak ja pamiętam tych śmieroguśników, to zawsze te flagi były. A ja mam 22 lata, więc y, też nie pamiętam dużo więcej. Y, natomiast y, czy to było wcześniej, no mi się wydaje, że nie. A te flagi właśnie w tym roku nasza grupa też będzie miała flagę. Mam nadzieję, jak Michał Matej do a chciałam jeszcze tak zapytać, czy w ogóle była jakaś przerwa w tym chodzeniu po Śmierguście? Znaczy przerwy się zdarzają, głównie z powodu pogody. Mhm. Pamiętam, że była przerwa, znaczy inaczej, w chodzeniu po Śmierguście nie wydaje mi się, że była przerwa. Bo nawet w czasie wojny chyba chodzili po Śmierguście. Nawet, nawet właśnie w... Teraz nie wiem jak to było, czy to było... Chwilę. Trzeba teraz pomyśleć. Ale wiem, że była godzina policyjna, wydaje się, że jakaś tylko, yy, nie wiem, czy to stan wojenny wtedy był, czy, czy co, i wiem, że wtedy też chodzili, się gdzieś tam chowali, przed, yy, więc jakby to też, to było zawsze. Natomiast co do świętowoźników na rynku, to jest yy, z tym różnie. Bo jeżeli jest y, pogoda ładna, to nie przychodzą i dużo z takich organizmów, którzy tylko na rynku są, a są tacy, którzy chodzą tylko w nocy, tak, bo ci, którzy chodzą tylko w nocy, to rano się im albo nie chce wstać, albo są już jacyś słabi, itd. Tak a ci, którzy no bo idą tylko na rynku, są najczęściej jacyś y, młodsi, czy którzy rodzice nie puszczą, te zmiany y, więcej na tej